Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 sierpnia Jest dziewiąta Benjamin Filip, zapraszam na serwis Ustalanie listy gości, którzy pojawią się Na Westerplatte trwa, wiadomo, że 1 września w Gdańsku będzie Władimir Putin Jakie będą łycha zakazu wjazdu Dla ukraińskiego rajdu Bandery Komentarze w tej sprawie nie milkną Poetyckie bombardowanie w Warszawie Na starówkę spadnie 100 tysięcy kartek A na karteczkach będą wiersze 40 poetów To akcja chilijskiej grupy artystycznej Władimir Putin przyjedzie do Polski 1 września, ale tylko na jeden dzień, pisze dziennik. Szef rosyjskiego rządu na Westerplatte weźmie udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W Gdańsku będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Do 1 września zostało niewiele ponad trzy tygodnie, a lista gości wciąż nie do końca znana. Wiadomo, że do Gdańska przylecą m.in. również kanclerz Niemiec, premierzy Holandii, Litwy, Łotwy i Estonii. Zaproszenia rozesłane, teraz czekamy na potwierdzenia, mówi Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, który za przygotowania do uroczystości odpowiada. Mamy potwierdzonych dziesięciu premierów, mamy potwierdzonego, przynajmniej na dzień dzisiejszy, wiemy, że tak, pana premiera Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Andrzej Przewoźnik zapewnia, że mowę o tym, by szef rosyjskiego rządu uzależniał swoją wizytę od tego, czy w trakcie uroczystości zostanie poruszony temat 17 września, nie było. Nic do mnie nie dotarło e... I nikt ze mną nie rozmawiał na ten temat, co ma być powiedziane, jak ma być powiedziane, jakich tematów nie poruszać, jakie tematy są zakazane. W ubiegłym tygodniu szef dyplomacji Radosław Sikorski mówił, że przygotowania do wizyty trwają, ale czy do niej dojdzie dowiemy się pierwszego września. Z kolei premier Donald Tusk zaznaczył, że na razie mamy potwierdzenie, że Putin w Polsce będzie i nic nie wskazuje na to, by wizyta została odwołana. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zdaniem jednych to może skomplikować polsko-ukraińskie stosunki, zdaniem innych nie będzie miało na nie większego wpływu. Kolarski rajd śladami Sepana Bandery nie został wczoraj wpuszczony do Polski. Miał przejechać przez Przemyśl i Sanok aż do Monachium, gdzie pochowany jest Bandera. Ukraińcom do Polski ostatecznie wjechać się nie udało, ale to nie z powodów politycznych zapewniał Tomasz Siemoniak z ja. Nie odnosimy się do historii i nie oceniamy poglądów obywateli innych państw, którzy chcą wjechać na teren Rzeczpospolitej. Siemoniak dodał, że wizy zostały wyłudzone przez Ukraińców, którzy nie przedstawili prawdziwych powodów przyjazdu do Polski. Z kolei Grażyna Bernatowicz z MSZ wierzy, że ten incydent nie wpłynie na dobre relacje między naszymi krajami. Zapewniała też, że polskie granice są otwarte dla wszystkich Ukraińców. Zapraszamy wszystkich Ukraińców do Polski, którzy taką wolę posiadają. Decyzję resortów chwalił ksiądz Isakowicz Zaleski. Każdy kraj jakoś broni się przed promocją faszyzmu, antysemityzmu. Polacy podjęli radykalną decyzję, która może rozczarować tych, którzy banderę uznają za bohatera. Warto jednak pamiętać, że na wschodzie Ukrainy jest on uznawany za zbrodniarza. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że organizatorzy rajdu zapowiadają, że odwołają się od decyzji Polskiej Straży Granicznej. Najstarszy z cyklistów ma 78, a najmłodszy 11 lat. Z Rzeszowa wyruszyła 30 pielgrzymka rowerowa do Częstochowy. Prawie 200 cyklistów 300 km pokona w 3 dni. Każdy pielgrzymuje w konkretnej intencji. Pozdrowie rodziny swoje. Podziękowanie za, pomyśleć za maturę. No i poza tym taka refleksja. Jakby było bez intencji, to byłaby wycieczka, ale że to jest pielgrzymka, to musi być intencja. Wielu cyklistów już wcześniej pielgrzymowało do Częstochowy, ale pieszo. Jak mówią, na rowerze jest zdecydowanie łatwiej. No ja myślę, że piesza jest dużo trudniejsza, bo to jest przede wszystkim 10 dni, to jest tylko 3, no jazda rowerem według mnie jest przyjemniejsza i wymaga mniej wysiłku. W połowie pielgrzymki jest spotkanie z pielgrzymami, którzy idą pieszo, no i po nich bardziej widać znaczenie i na pewno im jest ciężej. Przed cyklistami dziś 130 km, do Częstochowy dotrą w poniedziałek. Na Warszawę spadnie deszcz poezji, a dokładnie 100 tysięcy wierszy. Karteczki będą miały formę taką, że mogą potem służyć jako zakładki do książek, celowo są tak pomyślane, a na karteczkach będą wiersze 40 poetów polskich, 40 chilijskich. Jak mówi Małgorzata Naimska z Biura Kultury Urzędu Miasta, podobne akcje grupa Casa Grande przeprowadzała już m.in. przed siedzibą rządów Santiago de Chile w Chorwackim Dubrowniku oraz w Guernice w kraju Basków. Takie akcje odbywają się w miastach, które kiedyś były zbombardowane. Dlatego ten termin, między innymi, to znaczy w dniach, kiedy obchodzimy 65. rocznicę wybuchu powstania, kiedy nie jest daleko od rocznicy wybuchu II wojny światowej. Samolot z wierszami przeleci wieczorem nad Traktem Królewskim. W czas na sport obok mnie, Wojciech Szymański. Po emocjach w eliminacjach do Ligi Europejskiej wracamy na boiska piłkarskiej Ekstraklasy, bo tu też sporo się dzieje. Aż 13 bramek padło we wczorajszych meczach drugiej kolejki. Lechia Gdańsk upokorzyła Krakowie, wygrywając na wyjeździe aż 6 do 2. Dla Krakowi to już druga przegrana w tym sezonie. Lepiej idzie innej krakowskiej drużynie. Wisła po bardzo ciekawym spotkaniu pokonała wczoraj 4 do 1 o zagłębie Lubin. Niestety w tym meczu nie popisali się sędziowie. Przy pierwszym golu dla Wisły na spalonym była połowa krakowskiej drużyny, a mimo to bramkę uznano. Dziś trzy mecze, od razu gra z Polonią Bytą, Ruch, Bytom Ruch z Piastem, a GKS z Jagiellonią. Również Urszuli Radwańskiej nie udało się awansować do półfinału turnieju tenisowego w Los Angeles. Polska tenisistka przegrała w ćwierćfinale 4-6-5-7 z Rosjanką Marią Szarapową. Kilka godzin wcześniej z imprezą pożegnała się jej starsza siostra Agnieszka. Do podpisania pozostało jeszcze kilka dokumentów, ale jest już niemal pewne, że Tomasz Adamek zmierzy się w ringu z legendarnym Bernardem Hopkinsem. Do walki ma dojść w styczniu w Stanach Zjednoczonych. Hopkins to były mistrz świata wagi średniej i półciężkiej. Adamek będzie bronił tytułu w kategorii junior ciężkiej Federacji IBF. Od porażki rozpoczęły nasze siatkarki kolejne mecze cyklu Grand Prix rozgrywane w Macau. Polki przegrały 2 do 3 z Chinkami. Trwa spotkanie z Brazylią. Biało-czerwone przegrały pierwszy set. Polska kadra koszykówki już w komplecie. Do drużyny przygotowującej się do Mistrzostw Europy dołączył wczoraj Maciej Lampę. Skrzydłowy Makabi Tel Aviv wraca do reprezentacji po dwuletniej przerwie. Jak mówił w TVP wraca z kilku powodów. Mistrzostwa są w Polsce po pierwsze, mamy, mamy dobry zespół, mamy dobry skład, jest dobry trener no i chciałbym się dobrze pokazać w Polsce. Finały Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn odbędą się w dniach od 7 do 20 września w siedmiu miastach Polski. Grupowymi rywalami naszej reprezentacji będą koszykarze Litwy, Turcji oraz Bułgarii. Weekend zapowiada się całkiem ładnie. W całej Polsce ma być pogodnie i ciepło. 22 stopnie w Gdańsku, 24 w Warszawie, 26 w Krakowie, 27 w Poznaniu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Różne realizacje Hamleta Spektakle amerykańskie i europejskie Z Polski Poskromienie złośnicy i Otello Wariacje na temat Teatr w oknie Czyli 13. Festiwal Szekspirowski Podsumowanie w magazynie bardzo kulturalnym Jutro po 14 Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia Barbara Marcinik Gdzie? W Gdańskiej Marinie Na przycumowanej tam płaskodennej łódce Aleksandra Zapraszamy do reklamy. Wielka akcja uwalniania zaawansowanej technologii. Tylko w Saturnie. 8 sierpnia od 9 rano. Cały asortyment taniej o wartość podatku VAT. Saturn. Żer. Dla Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Palcem, a jak przez drzwi padają zbiednia slotkie walce, z madrykukami po brwi. Odbieram świata defilady bez granic fala gna. W tym pokoju spać się chłodę, paryż dosni gr. Gdy radio w pokoju bra Coraz inną wieś Znika szara pustka dnia Dzień ma inną treść Bo choć mija dzień po dniu Wiem zostanę o tu A radio mi przybliża świat do mojej drzwi Na grzbiecie fal Ucieka myśl A z nią i ża. W pokoiku gra coraz inną pieśń. znika szara pustka dnia, dzień ma inną gręź, bo choć mija dzień po dniu, wiem zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal uciekamy, a z nią i ża. I mam nadzieję, że w tym pokoiku Państwa zastaliśmy, bo coraz to inną pieśń będziemy grali. Dzisiaj wita Wojciech mu za dalekich podróży, wakacje i my dalej sobie podróżujemy. Aczkolwiek ostatnimi czasy skupialiśmy się bardziej na samej drodze i na środkach lokomocji. Natomiast dzisiaj miasta, które będziemy zostawiali po drodze, im się przyjrzymy i od Warszawy, tej przedwodnicy Wojennej. Rozpoczęliśmy i wydaje mi się, że jeżeli czas nam pozwoli, powrócimy do niej jeszcze, ale być może banalnie rozpoczynamy od Hawany. Wybór miast, aczkolwiek subiektywny, to nieprzypadkowy, bo wydaje mi się, że wiele miast ma jakiś wyraźny rysunek muzyczny, kulturalny. Wiele próbuje zdobyć go w zupełnie inny sposób. Patrzę tutaj na chociażby renesans historycznych kryminałów, czy powieści sensacyjnych, które odkrywają na naszym gruncie chociażby przedwojenny Wrocław, Warszawę, Poznań czy Kraków. Ale wiele miast ma taki wizerunek, mimo że nie były centrami tam, gdzie się wielki kapitał przelewał. Chociażby patrzę na Barcelonę czy na Londyn, miasta, gdzie naprawdę życie muzyczne tętni, ale jakoś nie ma specjalnie londyńskiego czy związanego z Barceloną nurtu muzycznego, który by zapadł miłośnikom muzyki na całym świecie w pamięć. Być może się mylę i Państwo mnie sprostują. W tej sprawie i w każdej innej nasz mail E, brzmi Wojciech.Ossowski przez WS Małpa Polskie Radio, pisane razem.pl i numer smsowy 71/23. A miasto, które no, ma chyba aż nadto i mogłoby obdzielić kilka. Metropolii Swoim talentem Hawana Bo i Czacza, i Bolero I rumba I parę innych Danson Chociażby związany Z tym miastem Ale my zaczynamy od banału Banalnie, a szczerze